Rozdział 22. Aaron naucza ojca Lamoniego o stworzeniu, upadku człowieka i odkupieniu przez Chrystusa. Cały dom króla nawraca się do Pana, granice kraju Nefitów i kraju Lamanitów. I Amon nie ustawał, nauczając tak lud Lamoniego. Powrócimy teraz do dziejów Aarona i braci, którzy tymczasem po odejściu z Midoni zostali zaprowadzeni przez ducha do Nefi do pałacu króla panującego nad całym krajem z wyjątkiem kraju Ismael, a był on ojcem Lamoniego. I Aaron poszedł do pałacu króla ze swymi braćmi, pokłonił się królowi i powiedział — Królu, jesteśmy braćmi Amona, których uwolniłeś z więzienia. I teraz, królu, jeśli darujesz nam życie, będziemy twymi sługami. I król powiedział — Powstańcie! Bowiem daruję wam życie i nie pozwolę, abyście byli moimi sługami, lecz nalegam, abyście mnie oświecili, gdyż nie daje mi spokoju myśl o wielkoduszności Amona i jego ważnych słowach i pragnę dowiedzieć się, dlaczego nie przybył z wami z Midoni. I Aaron powiedział królowi, Duch Pana wezwał go, by poszedł inną drogą. Udał się on do kraju Ismael, by nauczać lud Lamoniego. I król zapytał go, co to było, co powiedziałeś o duchu Pana? To właśnie myśl o tym nie daje mi spokoju. I co oznaczają słowa Amona? Jeśli się nawrócisz, będziesz zbawiony. Jeśli się jednak nie nawrócisz, zostaniesz ostatniego dnia odsunięty. W odpowiedzi Aaron zapytał go, czy wierzysz, że istnieje Bóg? I król powiedział, wiem, że Amaleki ci mówią, że Bóg istnieje i pozwoliłem im budować święte przybytki, aby mogli się zbierać i czcić go. I jeśli teraz ty mówisz, że Bóg istnieje, dam temu wiarę. I gdy Aaron to usłyszał, zaczął się radować w sercu i powiedział, tak jak pewne jest, że żyjesz królu, Bóg istnieje. I król zapytał, czy Bóg jest tym wielkim duchem, który wyprowadził naszych ojców z Jerozolimy? I Aaron powiedział mu tak. Jest on tym wielkim duchem i stworzył wszystko zarówno w niebie, jak i na ziemi. Czy w to wierzysz? I król odpowiedział Wierzę, że wielki duch stworzył wszystko i pragnę, abyś mi opowiedział o wszystkim i dam wiarę twoim słowom. I stało się, że gdy Aaron zobaczył, że król daje wiarę jego słowom, zaczął od stworzenia Adama, przytaczając królowi Pisma Święte o tym, jak Bóg stworzył człowieka na swe podobieństwo i dał mu przykazania i jak z powodu przestąpienia przykazania nastąpił upadek człowieka. I Aaron wyjaśniał królowi Pisma Święte od stworzenia Adama Przedstawiając mu upadek człowieka, przyziemny stan ludzi I przygotowany od założenia świata plan odkupienia przez Chrystusa wszystkich, którzy uwierzą w Jego imię Oto, ponieważ człowiek upadł, nie był w stanie sam niczego osiągnąć Lecz cierpienie i śmierć Chrystusa czynią zadość za grzechy ludzi, jeśli wierzą i nawrócą się i Chrystus zrywa więzy śmierci, że grób nie zwycięża, a rządło śmierci pochłania nadzieja chwały. I Aaron wyjaśniał to wszystko królowi. I gdy Aaron wyjaśnił wszystko, król zapytał, co mam uczynić, bym otrzymał życie wieczne, o którym mówisz? Co mam uczynić, abym został narodzony Bogu, wyrwawszy z korzeniami tego złego ducha z mej piersi i otrzymał jego ducha, abym został przepełniony radością i nie był odsunięty ostatniego dnia. Oto powiedział on, oddam wszystko, co posiadam i wyzbędę się mego królestwa, bym mógł dostąpić tej wielkiej radości. Ale Aaron powiedział mu, jeśli pragniesz tego, a ukorzysz się przed Bogiem i nawrócisz się, żałując wszystkich swoich grzechów i padniesz przed Bogiem, wzywając Jego imienia, wierząc, że otrzymasz, Wtedy będzie Ci dana nadzieja, której pragniesz. I gdy Aaron wypowiedział te słowa, król upadł na kolana przed Panem, wyciągnął się na ziemi i głośno zawołał O Boże! Aaron powiedział mi, że Bóg istnieje. Jeśli Bóg istnieje i Ty jesteś Bogiem, uczyń mi to wiadomym, a ja wyzbędę się wszystkich moich grzechów, by Ciebie poznać, abym mógł zmartwychwstać i być zbawiony w dzień ostateczny. I gdy król to powiedział, został porażony i leżał niczym martwy. Jego słudzy pobiegli i opowiedzieli królowej, co się stało królowi. I królowa przyszła do króla, a gdy zobaczyła, że leżał niczym martwy i ujrzała Arona i jego braci stojących, jak gdyby przyczynili się do jego upadku, rozgniewała się na nich i nakazała swoim sługom, to jest sługom króla, by ich pojmali i zabili. Jednak słudzy, znając przyczynę upadku króla, nie śmieli pojmać Arona i jego braci, lecz błagali królową. Nie nakazuj nam, byśmy zabili tych mężczyzn, bo jeden z nich jest silniejszy od nas wszystkich i oni nas zabiją. I gdy królowa zobaczyła przerażenie sług, zaczęła się także bać, że coś złego się jej stanie. Nakazała więc, aby słudzy poszli zwołać lud, żeby lud zabił Arona i jego braci. I gdy Aaron zobaczył, że jest zdecydowana A wiedząc jak twarde są serca tych ludzi Obawiał się, że gdy wielu z nich się zbierze Dojdzie do walk i zamieszek Dlatego wyciągnął rękę I podnosząc króla z ziemi powiedział mu Powstań I powstał na własne nogi Mając przywróconą siłę A działo się to w obecności królowej I wielu sług Którzy widząc to zdumieli się I zaczął ich ogarniać strach I król powstał i zaczął ich nauczać. Nauczał ich, aż cały jego dom nawrócił się do Pana. I z rozkazu królowej zebrała się tam wielka rzesza ludzi, którzy zaczęli szemrać między sobą z powodu Arona i jego braci. Ale król postąpił pośród nich i nauczał ich. I uspokoili się co do Arona i tych, którzy z nim byli. I gdy król zobaczył, że się uspokoili, zarządził, aby Aaron z braćmi Poszli pośród nich i głosili im słowo. I stało się, że król rozesłał obwieszczenie po całym swym kraju do wszystkich ludzi zajmujących ziemię pomiędzy wybrzeżem na wschodzie, a wybrzeżem na zachodzie. I ziemie te były oddzielone od zarachemli wąskim pasem puszczy przebiegającym od morza na wschodzie do morza na zachodzie, rozszerzającym się przy wybrzeżach. Północną granicą była puszcza oddzielająca ich od Zarachemli, przechodząca przez granicę Manti, w górze rzeki Sidon i rozciągająca się ze wschodu na zachód. I tak Lamanici i Nefici byli rozdzieleni, a bardziej leniwi spośród Lamanitów żyli w puszczy mieszkając w namiotach. Rozprzestrzenili się w puszczy na zachód od kraju Nefi Na zachód od Zarachemli, Na pograniczu z morzem I na ziemiach pierwszego dziedzictwa Ich ojców na zachodzie kraju Nefi I tak mieszkali w pobliżu wybrzeża Wielu Lamanitów mieszkało także na wschodzie w pobliżu wybrzeża, dokąd zostali wyparci przez nefitów. Nefici byli więc prawie otoczeni przez lamanitów, jednakże zajmowali wszystkie północne ziemie, graniczące z puszczą w górze rzeki Sidon, ze wschodu na zachód, po stronie puszczy, a na północy zajmowali ziemię aż do kraju, który nazywali Obfitość. I graniczył on z krajem nazwanym Pustkowie. Rozciągał się tak daleko na północ, że dochodził do kraju, niegdyś zamieszkałego przez ludzi, Którzy później ulegli zagładzie I jak już mówiliśmy Ich kości zostały odkryte przez ludzi z Arachemii. I było to miejsce, gdzie najpierw wylądowali I skąd poszli w puszczę na południu Tak więc kraj na północy nazywali pustkowie A na południu obfitość Albowiem była to puszcza pełna wszelkiej zwierzyny A niektóre zwierzęta przywędrowały z północy za żywnością i była to tylko odległość półtora dnia dla Nefity wzdłuż granicy pomiędzy krajem Obfitość a krajem Pustkowie, od morza wschodniego do zachodniego, i tak Nefi i Zarahemla były prawie otoczone wodą. I było tam tylko wąskie przejście po lądzie z kraju na północy do kraju na południu. Nefici zamieszkiwali kraj Obfitość od morza wschodniego do zachodniego i w swej mądrości, odgrodzili się strażami i armiami od Lamanitów na południu, aby nie poszli na północ i nie zagarnęli tam ziemi. Lamanici nie mogli więc zajmować więcej ziemi, jak w Nefi i w Puszczy Wokół. I było to mądrością ze strony Nefitów, gdyż Lamanici byli im wrodzy, a tak nie musieli się bronić ze wszystkich stron i mieli również przestrzeń, dokąd mogli uciec, jeśli tego chcieli. I po opowiedzeniu tego Powracam do dziejów Amona, Arona, Omnera, Himniego oraz ich braci.